Zabezpieczeniem. I z czwartego rozdziału, czwarty wiersz: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam: radujcie się. W tym tygodniu minionym ktoś zwrócił mi uwagę na potrzebę włożenia większego serca i większej radości w pieśni, które śpiewamy. W I tak no, zastanawiałem się nad tym, myślałem nad tym, rozmawialiśmy z Agnieszką o tym i mamy w Słowie Bożym wiele zachęty do tego, by radować się w Panu, by cieszyć się naszym Bogiem, by tą radość też wyrażać. Z drugiej strony powiemy, no tak, ale no nie wszyscy jesteśmy tacy ekstrowertyczni. Nie wszyscy mamy taką osobowość. Jesteśmy też bardzo ostrożni, żeby niczym nie manipulować, żeby tutaj jakoś, jakiejś sztucznej atmosfery nie tworzyć i nie chcemy niczego jakoś tam na siłę narzucać. I też pewnie nikt z nas nie czuje się dobrze w miejscu, gdzie ktoś nam mówi, jak się mamy czuć. W jakiejś mierze uczucia są niezależne od nas. Jednak ta radość, o której tutaj jest mowa, nie jest uczuciem. Oczywiście ona jest związana z uczuciami i w jakiś sposób wpływa na nasze uczucia. Jednak jest to postawa, do której apostoł Paweł nas wzywa. Postawa, w której postrzegamy wspaniałość naszego Pana. Postrzegamy te błogosławieństwa, którymi nas obdarza. Mamy w Nim nadzieję na przyszłość. Postawa, w której patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa Jego dobroć, Jego bogactwo, Jego łaskawość i z tego się cieszymy, z tego się weselimy, z tego się radujemy i tą radość w jakiś sposób wyrażamy. I prawda jest taka, że to, o czym tutaj apostoł Paweł mówi, może mieć miejsce nawet, kiedy nasze emocje są w tym niskim punkcie. Dlatego, że zauważcie, mówi, radujcie się w Panu zawsze. Chociaż w innych miejscach mówi, płaczcie z płaczącymi. I sam mówi o swoich licznych utrapieniach, mówi o wzdychaniu, o obciążeniu, mówi o łzach. A więc ta radość, jeśli Paweł wzywa Filipian do tego, by radowali się zawsze, nie jest oparta na emocjach i nie jest tak naprawdę związana z tym, co dzieje się wokół nas. To wpływa bardzo na nasz emocjonalny stan. Wystarczy, że zaświeci słońce, już się lepiej emocjonalnie czujemy. Jak zagrzmi, zrobi się ciemno i jest pochmurnie i leje, i leje, i leje, to po prostu jakoś tak... To tylko niby pogoda, ale już inaczej emocjonalnie zupełnie reagujemy. A Paweł mówi, radujcie się w Panu zawsze. Nie kiedy tylko jest taka pogoda jak dzisiaj, świeci słońce, ptaszki śpiewają, leciutki wietrzyk. Nie tylko kiedy w naszym życiu też tak wszystko się pięknie układa. Mówi, zawsze. I rozumiem, że to Jego wezwanie jest wezwaniem do tego, by kierować nasze oczy na to, co jest ponad tym, co doczesne. Na tym, co jest ponad tymi wszystkimi sprawami, które naturalnie nas obciążają. Tak naprawdę ta ziemia i nasze życie na tej ziemi nie przysparza nam wiele powodów do radości. Raczej słusznie nazywana jest padołem łez. I wiecie, że w naszym narodzie to szczególnie jesteśmy wrażliwi na ten padł łez i lubimy to bardzo wyrażać. Jesteśmy pełni krytyki jako naród, jesteśmy pełni narzekania i biadolenia i obaw i tego wszystkiego, co ten świat rzeczywiście daje nam ku temu powody. Ale i do nas skierowane jest to słowo radujcie się w Panu zawsze, zawsze. Czy tą radość w jakiś sposób wyrażamy, kiedy modlimy się, kiedy śpiewamy? Czyli to, co będziemy tutaj za chwilę robić. Myślę, że ta radość ma dużo wiele innych możliwości wyrażenia się. Ale czy wyraża się w tym, w jaki sposób chwalimy naszego Pana? Myślę, że tak. Myślę, że tak jak ta emocjonalna sfera naszego życia objawia się, tak bardzo, jak te zewnętrzne rzeczy na nas wpływają, tak samo ta duchowa rzeczywistość, jeśli jest dla nas czymś realnym, czymś prawdziwym, wpływa na to, w jaki sposób to wyrażamy w naszych na przykład modlitwach czy śpiewie. Swego czasu, kiedy Bóg był mi odległy i nie miałem z Nim prawdziwej relacji, śpiewałem też dla Niego różne pieśni. Modliłem się też różnymi modlitwami, ale poza nielicznymi wyjątkami, gdzie jakoś właśnie emocjonalnie byłem poruszony, nie wkładałem to w swojego serca, nie wkładałem to się, śpiewałem sobie pod nosem, tam. modliłem się no tak jak wszyscy się modlili wyuczonymi modlitwami, ale nie było w tym jakiegoś zaangażowania serca, dlatego też, że te rzeczy nie były dla mnie jakieś bliskie, jakieś realne kiedy stały się dla mnie realne, kiedy stały się dla mnie czymś prawdziwym. Mój, moje pragnienie, by to wyrazić, przybrało jakiś kształt, też w moim śpiewie, przybrało jakiś kształt w tej chęci pomodlenia się, nieraz z walącym sercem. Prawde. Na początku swojej, swojej chrześcijańskiej drogi, kiedy spotkałem się nawet w małym gronie chrześcijan, bardzo trudno było mi się pomodlić głośno. Przygotowywałem się, wiecie, na tą chwilę, kiedy wreszcie się pomodlę. Chciałem się pomodlić, chciałem wyrazić Panu Jezusowi, że Go kocham, że, że jest kimś bliskim dla mnie, ale nie było mi łatwo, naprawdę. Wstydziłem się, krępowałem się, Nieraz to był stres dla mnie. Musiałem przezwyciężyć własny, własny jakiś taki strach przed tym, co, co ludzie żeby będą mnie nie słuchać. I modliłem się bardzo szybko, pośpiesznie, żeby wiecie, to, to wyrzucić z siebie, tą moją radość, ale tak, tak z takim stresem dzisiaj po latach już nie mam takiego jakiegoś stresu, lęku chociaż czasami jak jestem w gronie jakichś szacownych braci, którzy tak gorliwie się modlą, to też nie jest mi łatwo tak wiecie w, w, w, zabrać głos w tym ale tutaj powiedzmy gdzie jestem z wami którzy, którzy gdzie się znamy, gdzie stworzymy taką duchową rodzinę no to ja osobiście nie przeżywam takiego stresu. Natomiast jestem w stanie utożsamić się z niektórymi z was, którzy być może nadal, kiedy macie się pomodlić, to zaczyna wam bić szybciej serce i czekacie na taki moment całkowitej ciszy, żeby wreszcie wyrazić tą swoją modlitwę. Jeśli Pan Jezus jest nam bliski, jeśli te, te duchowe prawdy, które, o których mówimy, są nam bliskie, Wierzę, że będziemy w stanie przezwyciężyć, nawet jeśli mamy jeszcze jakieś opory. Będziemy w stanie jakoś ch chcieć mu po prostu podziękować. Chcieć, chcemy po prostu w jakiś sposób go uczcić. Chcemy to, co mamy w sercach, też przed innymi ludźmi wyrazić. Myślę, że jest to częścią tej radości, o której tutaj apostoł Paweł mówi. I może czasami przychodzimy tutaj i wiecie, już dążyły nas dzieci w domu zdenerwować i już tam jakiś telefon może i może coś tam jeszcze po drodze się przydarzyło, może samopoczucie nie najlepsze, zdrowie nie dopisuje i tak sobie przychodzimy i tak byśmy najlepiej klapli, żeby nas tam nie zauważył, nie, nie, nie, nie, nie tykał nas, po prostu żebyśmy tak mogli odpocząć i okej, okay. nie chodzi o to, żeby teraz wiecie, na siłę coś z siebie wyduszać. Z drugiej strony Apostoł Paweł, natchniony Duchem Bożym, mówi Radujcie się w Panu zawsze. A więc i wtedy. Nie pozwól, żeby to, co tam Cię zdenerwowało, to, co Ciebie tam przygnębiło, to, co gdzieś tam jest nie tak w Twoim życiu, te troski, które masz, te długi, które musisz spłacać i cokolwiek innego, żeby Ci pozbawiło tej radości. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zobacz, jaki jest dobry dla Ciebie. Jaki łaskawy jest. Jaki miłosierny. Wyraź tą chwałę. Nie śpiewaj na pół gwizdka, ale całym sercem zaśpiewaj. Włóż serce w te pieśni, które śpiewamy. I kiedy jest ta chwila na modlitwę, zajmij tą chwilę. Wyraź to, co masz w sercu. W krótkiej, prostej modlitwie. Podziękuj Mu, uwielbij Go. Jeśli masz ciężar, słusz na Niego i podziękuj Mu za to, co z tym zrobi. Radujcie się w Panu Zawsze. Powstańmy, proszę. Panie, oto jest dzień, który nam dałeś. Chcemy się radować i weselić w Tobie w tym dniu. Chcemy Cię uczcić, chcemy Cię uwielbić. Pragniemy wyśpiewać Tobie chwałę, najlepiej jak tylko potrafimy. Panie, modlę się o każdego z nas, abyś uczył nas radować się w Tobie. Weselić się Tobą. Mamy różne temperamenty, pochodzimy z różnych miejsc i mamy może różne też jakieś religijne przyzwyczajenia. W pewnych rzeczach czujemy się wygodniej, inne nam nie bardzo pasują. Nie chcemy, Panie, niczego sztucznie kreować, nie chcemy zakładać jakiejś fasady pobożności, gdyż wiemy, że Ty i tak patrzysz na nasze serca, poza nasze słowa, czy są ciche, czy głośne, poza nasze gesty. Patrzysz głęboko w nasze serca i widzisz, czy jest tam ta świadomość tych duchowych rzeczywistości, czy jest tam ta bliskość z Tobą, czy jest tam ten powód do radości, którą wyrażamy, czy też której nie wyrażamy. Prosimy, kochany Panie, daj, aby to było rzeczywistością w życiu każdego z nas. Niechaj Twój Święty Duch objawia nam Ciebie, Panie. Twoją wspaniałość, Twoją chwałę, Twoją wielkość, Twoją miłość. Twoją cudowność, abyśmy patrząc na Ciebie nie mogli powstrzymać się przed wyrażeniem tej radości, jaką mamy z tego, żeś Ty do nas przyszedł, Panie, żeś Ty się do nas zbliżył, żeś nas zbawił, żeś nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, żeś dał nam dziedzictwo z uświęconymi, żeś dał nam nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia z Tobą. Panie, te rozliczne błogosławieństwa, którymi hojnie nas obdarzasz. Rozraduj nasze serca w Tobie. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam i dzisiaj na tym miejscu wyrażać tę radość w sposób, który będzie Tobie miły, z nabożnym szacunkiem, w duchu i w prawdzie. Prosimy, poprowadź nas, Panie, jak też i cały Twój Kościół. Niechaj będzie pełen Twej radości, czystej radości, pełen Twego błogosławieństwa, pełen Twej obecności. Prosimy, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.